Rozdział czwarty. Książka Duch Święty August Ernst Bremiker. Rozdział czwarty. Nowe życie. Woda żywa. Ewangelia Jana daje nie tylko ważne wskazówki odnośnie Ducha Świętego, zwłaszcza rozdziały 14-16, do 16, lecz również odnośnie jego działania. W rozdziałach 3, 4 i 7 Pan Jezus udziela nam ważnych pouczeń, mówiąc o Duchu Świętym. Nowe życie. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Wielkim tematem trzeciego rozdziału Ewangelii Jana jest narodzenie się z wody i z ducha. Nikodem, żydowski rabin, przychodzi w nocy do Jezusa, aby z Nim porozmawiać. Jednak Pan nie wdaje się w teologiczną dysputę, lecz bardzo szybko przechodzi do sedna problemu. Musicie się na nowo narodzić. Werset siódmy. Widząc zdziwienie Nikodema tłumaczy mu, jak człowiek może narodzić się na nowo. Mianowicie z wody i z ducha. Werset piąty. Woda jest tutaj obrazem Słowa Bożego, przez które Duch Święty stwarza nowe duchowe życie. Źródłem życia jest sam Bóg. Widzimy to w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 13 werset. Życie powstaje przez Ducha Bożego, co się zaś tyczy Jego charakteru. Jest ono czymś zupełnie nowym. Widzimy to na przykład w drugim liście do Koryntian, piątym rozdziale, 17 wersecie. Z natury żaden człowiek sam z siebie nie posiada życia z Boga. Każdy z nas urodził się z grzeszną naturą to dlatego potrzebujemy nowych narodzin, które są dziełem Ducha Bożego. Konieczność ta istnieje jednak nie tylko od przyjścia Pana na tę ziemię, lecz już od pierwszego upadku w grzech. Od trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej widzimy działanie Ducha Bożego w ludziach, ponieważ bez narodzenia się na nowo żaden grzesznik nie może zostać zbawiony. Dlatego w swojej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus odnosi się do prawd znanych już w Starym Testamencie i wyraża swoje zdziwienie, że uczony faryzeusz nie nadążał za tokiem jego myślenia i nie rozumiał jego słów. Za sprawą ożywiającej mocy Ducha Świętego możemy znaleźć się w posiadaniu nowego życia, tym samym, co do zasady, stajemy się uzdolnieni do społeczności z Bogiem. Wierzący czasu łaski mają świadomość, że otrzymali nowe życie w jego najobfitszej formie. Co Nowy Testament wyraża sformułowaniami? Życie wieczne i życie w obfitości. Widzimy to na przykład w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 1 Jana, 5 rozdział, 13 werset. To głębokie przekonanie nie ma nic wspólnego z pychą czy zuchwałością, lecz z wiarą w Słowo Boże i Jego zapewnienia. Źródło wody żywej. Mówi o tym Ewangelia, 4 rozdział. W 4 rozdział Ewangelii Jana prowadzi nas o krok dalej. Syn Boży, który stał się człowiekiem, siedzi zmęczony podróżą przy studni w Sychar i prosi napotkaną kobietę o wodę do picia. W rozmowie z grzeszną kobietą słyszymy Jego słowa. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Wersety od 13 do 14. Słowa te pozwalają jeszcze głębiej poznać działanie Ducha Bożego. Trzeci rozdział Ewangelii nauczy, że jedynie nowe Boże życie pozwala poznać Boga i mieć z Nim społeczność. Nowe narodziny są tutaj niezbędnym wymogiem i punktem wyjściowym nowego życia. Potrzebujemy również wewnętrznej mocy, przez którą społeczność z ojcem i z synem może być praktycznie urzeczywistniana. Dokładnie o tym jest mowa w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Pewien szanowany znawca Biblii powiedział, Bóg nie tylko daje nową naturę, ale również stosowną siłę, która w nas działa. Daje to, co udziela temu nowemu życiu mocy do działania i co jest źródłem wszelkiej radości, która należy do natury Boga. Nie chodzi tu zatem o utrzymanie otrzymanie życia wiecznego, lecz o dar Ducha Świętego. Tak twierdził William Kelly. Źródło wody żywej jest zatem obrazem wskazującym na Ducha Świętego, który działa w nas jako moc. Nie chodzi tu o to, że On mieszka w nas jako Boża osoba, lecz że posiadamy Go w sobie jako Bożą moc. Tryskające źródło ma w sobie moc, by bez przerwy wytryskiwać do góry wodę. Takiego źródła... Mocy potrzebujemy, abyśmy mogli żyć w społeczności z Bogiem. Przy tym zwróćmy uwagę, że samo życie wieczne nie stanowi tej mocy, lecz Duch Święty. Życie wieczne w nas nie może być źródłem, ponieważ posiadamy je w zależności od obecności innego, daleko istotniejszego czynnika. To mieszkający w nas Duch Święty jest mocą której potrzebujemy do napełniania naszego nowego życia. Związek pomiędzy trzecim a czwartym rozdziałem Ewangelii odnaleźć można również w ósmym rozdziale Listu do Rzymian. W drugim wierszu Duch został przedstawiony jako nasze życie, albowiem zakon ducha życia, który jest w Chrystusie Jezusie uwolni mnie od zakonu grzechu i śmierci. Werset czwarty mówi o Duchu jako działającej w nas mocy, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Teraz rodzi się słuszne pytanie, w jaki sposób działa owo źródło wody żywej, ta moc Ducha Bożego w nas. Jest to źródło radości, której punktem wyjściowym jest nieograniczona łaska Boża. Już w Ewangelii Jana, czwarty rozdział, 10 werset. Pan Jezus powiedział, gdybyś znała dar Boży. Wyrażenie to kojarzyć nam się może automatycznie z Panem Jezusem. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Ale słuszniej jest rozumieć przez nie sumę wszystkich błogosławieństw udzielanych przez Boga. Pan stoi tutaj przed nami jako dawca a nie ktoś, kto stawia wymogi i żądania. Po drugie, jest to niewyczerpalne źródło, które zaspokaja wszystkie pragnienia człowieka narodzonego z Boga. Jeśli jako dzieci Boże wciąż jeszcze odczuwamy pragnienie i pustkę, to zapewne wina leży po naszej stronie, ponieważ jesteśmy cieleśni i nie postępujemy według ducha, gdy jednak zaczerpiemy z wewnętrznego źródła, zostaniemy i zostajemy pociągnięci ku górze, do zupełnej radości i wolności, niezależnie od tego, w jak trudnych okolicznościach się znajdujemy. Po trzecie, jest to źródło, które umożliwia nam w praktyczny sposób posiadanie relacji z Ojcem i Synem oraz uwielbianie Ojca. Duch Święty prowadzi nas do uwielbienia i kieruje nami w uwielbieniu. Dla uniknięcia nieporozumień z wielkim niepokojem musimy tu zauważyć, że słowo uwielbienie doczekało się w dzisiejszym chrześcijaństwie końca czasów ogromnych i szeroko rozpowszechnionych nadużyć. W kręgach niekatolickich, tak zwanych ewangelicznych, Powszechnie rozumie się pod tym pojęciem celowo zorganizowane spektakle wypełnione stymulowanymi przez człowieka, lidera lub liderów emocjami, często ku zbiorowym stanom duchowych uniesień i ekstazy. Narzędziem takiego uwielbienia są przygotowane uprzednio utwory, pieśni i inne środki wyrazu, zwykle w głośnej i emocjonującej oprawie muzycznej lub świetlnej z użyciem środków technicznych znanych z zupełnie innych obszarów ludzkiej skażonej działalności artystycznej. Rzekomo biblijne podstawy takiego uwielbienia uzasadnia się powierzchownie różnymi odniesieniami do Starego Testamentu lub obrazami niebiańskich chóru z Księgi Objawienia. Pragniemy jednak podkreślić, że takie działanie oparte w rzeczywistości na oderwaniu od Słowa Bożego i niewiedzy co do tego, kim i jakim jest prawdziwy Bóg, ściąga na uczestników brzemię zbiorowej winy, porównaj, trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział od 1 do 3 i zamyka stopniowo na działanie Ducha Świętego. Dlatego miejmy na uwadze, Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, Winni mówią oddawać w duchu i prawdzie. Ewangelia Jana 4:24. Zwróćmy więc szczerze duchowy wzrok na największą znaną nam manifestację prawdziwego uwielbienia Boga na życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Porównaj Ewangelia Jana 12 rozdział 27-28. Pełne prawdy najgłębszego oddania Bogu. Ojcu, Jego sprawie i postanowieniom. Pełne doskonałego posłuszeństwa i we wszystkim przyznawania Bogu takiego miejsca, na jakie rzeczywiście zasługuje. I to bez względu na zewnętrzny wydźwięk i konsekwencje. Ostatecznie weźmy też w rozważaniu tego tematu pod uwagę kluczowe wskazanie listu do Hebrajczyków 12, 28-29. Oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Chrześcijańskie uwielbienie odbywa się w duchu i prawdzie. Jednym z najważniejszych aspektów pouczenia, jakiego Pan udziela w tym rozdziale, są bez wątpienia słowa, bo i Ojciec szuka takich jako czcicieli, Uwielbienie nie odbywa się zgodnie z ludzkimi przepisami, również nie według danych niegdyś przez Boga ceremonii starotestamentowych, lecz w wolności ducha. W jaki sposób oddają część wyłącznie prawdziwi ćwiciciele? Jakże dobrze należeć do tych, którzy w taki sposób oddają część wyłącznie w duchu i prawdzie. W taki sposób oddają cześć wyłącznie prawdziwi czciciele, jakże dobrze jest należeć do nich. Reasumując, możemy stwierdzić, że w czwartym rozdziale Ewangelii Jana Duch Święty został przedstawiony jako źródło naszej mocy i radości. Daje nam praktyczną zdolność, aby w uwielbieniu mieć społeczność z Ojcem i z Synem. Rozdział 7 Ewangelii Jana mówi o rzekach wody żywej. Rzeki wody żywej. W rozdziale 7 Ewangelii Jana Pan kontynuuje nauczanie na temat Ducha Świętego. Po raz kolejny mówi o żywej wodzie. Tym razem Słowo Boże jednoznacznie przedstawia Ducha Świętego.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 Wersety 37 do 39. Podczas czytania tych wersetów warto zwrócić uwagę na trzy ważne sprawy. Słowa te Pan Jezus wypowiedział w ostatni dzień Wielkiego Święta, święta Szałasów. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w żydowskim kalendarzu. Dla Izraelitów dzień wielkiej radości i wdzięczności, gdyż święto to obchodzono po zakończeniu żniwa i winobrania. Jakie to znaczące, że akurat tego dnia Pan Jezus woła, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Błogosławieństwo, o którym mówi tutaj Pan, wykracza poza wszelkie ziemskie błogosławieństwa i nie jest do nich, od nich zależne. Po drugie, słowa te Pan Jezus wypowiedział ósmego dnia święta. Liczba osiem w Słowie Bożym mówi niemal zawsze o czymś nowym. O czymś, co może być powiązane z tym, co stare, ale jednak oznacza nowy porządek. Duch Święty był co prawda znany już w Starym Testamencie, ale tutaj zostaje przedstawiony w zupełnie innym charakterze. Pan Jezus obiecał dać Ducha tym, którzy w Niego wierzą. W Starym Testamencie nie znano takiego błogosławieństwa. To dlatego werset 39 podkreśla fakt, że Duch Święty nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wypełnienie tych słów znajdujemy w dzień Pięćdziesiątnicy w drugim rozdziale dziejów apostolskich. W rozdziale czwartym Ewangelii Jana mieliśmy do czynienia z Synem Bożym rozmawiającym z Samarytanką przy studni Jakuba. Natomiast tu przedstawiono niechcianego Syna Człowieczego. Odrzucony przez grzeszny świat, umarł, został pogrzebany, wstał i wstąpił do chwały niebios. Jako wywyższony Syn Człowieczy zesłał Ducha Świętego, aby połączyć ze sobą wierzących. Można powiedzieć, że Duch jest Bożym spoiwem między Nim a nami. Stanowisko, jakie nasz Zbawiciel zajmował kiedyś na ziemi, jest teraz naszym stanowiskiem. W analizowanej scenie widzimy Pana Jezusa jako Tego, który może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak brzmi Jego zaproszenie. Bo któż mógłby zaspokoić pragnienie duszy tak jak On? Jednak On czyni jeszcze więcej. Wraz z Duchem Świętym daje nam pełnię błogosławieństw. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Zatem z jednej strony Duch Święty jest źródłem radości i błogosławieństwa dla nas samych, z drugiej zaś błogosławieństwo to przenosi się na innych. Błogosławieństwo dla nas samych i błogosławieństwo dla otaczających nas ludzi. Po pierwsze, błogosławieństwo dla nas samych. Pomyślmy najpierw o dwóch sprawach. Jak już zauważyliśmy, Duch Święty łączy nas z przebywającym w chwale Chrystusem, unosi nasze myśli ku górze, zaznajmia, zaznajamia nas z chwałą i błogosławieństwami nieba, abyśmy potrafili radować się nimi. Pragnie wzbudzić w nas zainteresowanie sprawami, w których nasz Pan znajduje całkowite zaspokojenie. Skoro tak rzadko o Nim myślimy, to czyż nie jest tak dlatego, że w nikłym stopniu dajemy się wypełnić rzekami wody żywej? Po drugie, zajmowanie się Chrystusem w chwale pozwala nam zobaczyć świat z innej perspektywy, Niewątpliwie z punktu widzenia wiary przedstawia on pustynię, ale jednocześnie możemy powiedzieć wraz z synami Koracha. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wyda im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okryto. Orzeźwienie to pragnie darować nam Duch Święty. Mówi o tym Psalm 84, wers szósty. Błogosławieństwo dla otaczających nas ludzi. Z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. To następstwo faktu, że mieszka i działa w nas Duch Święty. Kiedy tylko pozwolimy, by nas wypełniał, Duch jest nie tylko źródłem błogosławieństw dla nas samych, leczy również dla naszego otoczenia, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Główną myślą tego wersetu jest świadectwo wobec innych. Radujemy się naszym uwielbionym Panem i jednocześnie jesteśmy gotowi, by składać o Nim świadectwo. W nas samych natomiast mieszka osoba. Tkwi moc, która uzdalnia nas, abyśmy dzielili się z innymi tym, co wypełnia nasze wnętrze. Gdy nasze serca zostają wypełnione po brzegi Panem, wypływa z nich duchowe bogactwo ku innym. Jeżeli często żalimy się, że nasze świadectwo jest słabe i pozbawione mocy, to czy nie jest tak dlatego, że nie pozwalamy duchowi, aby wypełnił nas wspaniałością naszego Pana? Chciejmy szczerze zastanowić się nad tym pytaniem. Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Bożym celem dla naszego życia jest, byśmy pozostawali stale pod wpływem Ducha Świętego? Tylko wtedy Bóg będzie mógł wypełnić nas chwałą naszego Pana, tak dalece, abyśmy z jednej strony zostali doprowadzeni do uwielbienia, a z drugiej byli błogosławieństwem dla naszego otoczenia. Nie traćmy tego celu sprzed oczu. Koniec rozdziału czwartego książki Duch Święty Augusta Ernesta Bremikera.